Dzieje synów Mosjasza, którzy dla Słowa Bożego wyrzekli się swego prawa do królestwa i poszli do kraju Nefi, do Lamanitów, aby głosić im słowo. Ich cierpienia i oswobodzenie spisane przez Almę. Rozdziały od 17 do 26 włącznie. Rozdział 17 Synowie Mosjasza mają ducha proroctwa i objawienia. Rozchodzą się, by głosić słowo Lamanitom. Amon wędruje do kraju Ismael, gdzie staje się sługą króla Lamoni. Amon ratuje stada króla i zabija napastników przy wodopoju Sebus. I stało się, że wędrując na południe z Gideon do Manti, ku swemu zdumieniu, Alma napotkał synów Mosjasza wędrujących w kierunku Zarachemli. I ci synowie Mosjasza byli z Almą, gdy po raz pierwszy ukazał mu się anioł, dlatego Alma radował się bardzo, widząc swych braci i ku jego wielkiej radości byli oni nadal jego braćmi w Pan. I umocnili się w poznaniu prawdy, albowiem byli trzeźwo myślącymi ludźmi i pilnie badali Pisma Święte, aby znać Słowo Boże. Ale to nie wszystko Gdyż modlili się usilnie i pościli Dlatego mieli ducha proroctwa i ducha objawienia A gdy nauczali, czynili to z władzą Bożą I przez czternaście lat z wielkim powodzeniem Nauczali słowa Bożego pośród Lamanitów Doprowadzając wielu do poznania prawdy Dzięki mocy ich słów Wielu stanęło przed ołtarzem Boga Wzywając Jego imienia i wyznając przed Nim swe grzechy I w takich okolicznościach wędrowali Znosili wiele, bo cierpieli zarówno fizycznie, jak i duchowo, doświadczając głodu, pragnienia, zmęczenia, a także zmagając się wiele w duchu. Takie są dzieje ich wędrówek. Oto wyrzekłszy się królestwa, które ojciec chciał im przekazać, a było to także życzeniem ludu, opuścili swego ojca Mosjasza w pierwszym roku panowania sędziów. Odeszli więc z Zarachemli, zabierając ze sobą miecze, włócznie, łuki, strzały i proce, a uczynili to, aby zdobywać żywność, wędrując przez puszcze I odeszli w puszczę razem z tymi, których wybrali, udając się do kraju Nefi, by głosić Lamanitom Słowo Boże. Przez wiele dni podróżowali przez puszcze. Pościli też dużo i modlili się, aby Pan dał im część swego ducha, by pozostał z nimi, aby stali się narzędziem w ręku Boga i doprowadzili, jeśli to możliwe, swych braci Lamanitów do poznania prawdy, aby ich bracia przekonali się, jak niegodziwe i błędne są tradycje ich ojców. I stało się, że Pan nawiedził ich swym duchem i powiedział Bądźcie dobrej myśli. I nabrali otuchy, Pan powiedział im także Pójdźcie do Lamanitów, waszych braci I głoście im moje słowo Bądźcie wytrwali, cierpliwie znosząc trudy Abyście byli dla nich moim przykładem A staniecie się w mych rękach narzędziem dla zbawienia wielu dusz I stało się, że synowie Mosjasza, a także ci, którzy byli z nimi Nabrali otuchy, by pójść do Lamanitów i głosić im słowo Boże i gdy dotarli do granic Lamanitów, rozdzielili się, pokładając ufność w Panu, że spotkają się przy końcu swych żniw, albowiem uważali, że mają przed sobą wielkie zadanie, którego się podjęli, będąc niczym żniwa. Rzeczywiście, mieli przed sobą wielkie zadanie, gdyż podjęli się nauczać Słowa Bożego. Ludzi dzikich, twardych i okrutnych, ludzi, którzy lubowali się w mordowaniu nefitów, obrabowywaniu ich i łupieniu, których pragnieniem były bogactwa, złoto, srebro i drogocenne kamienie i którzy starali się zdobyć je nie przez pracę własnych rąk, lecz mordując i rabując. Gardzili więc pracą. Wielu spośród nich czciło bożków i przekleństwo Boga ciążyło na nich z powodu tradycji ich ojców. Mimo to mieli obietnicę Pana pod warunkiem nawrócenia się. Dlatego synowie Mosjasza podjęli to zadanie uważając, że może uda im się przywieść ich do nawrócenia i zaznajomić ich z planem odkupienia Rozdzielili się więc i poszli pośród Lamanitów, każdy osobno, według danego im słowa i mocy Bożej I Amon, przewodząc im, a raczej jako ich nauczyciel, także poszedł oddzielnie pobłogosławiwszy ich uprzednio stosownie do ich różnych zadań i przekazawszy im Słowo Boże, to jest nauczając ich przed swoim odejściem. I tak podjęli wędrówkę w różnych kierunkach po całym kraju. I Amon poszedł do kraju Ismael, nazwanego tak po synach Ismaela, którzy stali się Lamanitami. I gdy Amon znalazł się w kraju Ismael, Lamanici pojmali go i związali. Gdyż wiązali wszystkich nefitów, którzy wpadli w ich ręce i zanosili ich przed swego króla I tak życie ich zależało od króla, który mógł ich skazać na śmierć, zatrzymać w niewoli, wtrącić do więzienia lub wypędzić z kraju według swej woli i upodobania I tak zaniesiono Amona przed króla panującego w Ismael Król nazywał się Lamoni i był potomkiem Ismaela i król zapytał Amona, czy chciałby żyć pośród jego ludu, czyli Lamanitów. I Amon powiedział mu, chciałbym przez pewien czas, a może nawet i do śmierci, mieszkać pośród tego ludu. I stało się, że Amon spodobał się bardzo królowi i król nakazał go rozwiązać i chciałby Amon wziął za żonę jedną z jego córek. Ale Amon powiedział, nie uczynię tego, lecz będę twoim sługą. Amon stał się więc sługą króla Lamoniego i razem z innymi sługami wyznaczono go, by strzegł stad Lamoniego, co było zwyczajem Lamanitów. I po trzech dniach służby u króla, razem z innymi sługami, którzy byli Lamanitami, prowadził stada do wodopoju zwanego Sebus, dokąd wszyscy Lamanici prowadzili stada, by mogły się napić. Gdy więc Amon i słudzy króla naganiali stada do wodopoju, inni lamanici, którzy poili tam swe stada, zaczęli rozganiać stada Amona i sług króla. I rozgonili je, aż rozpieszły się na wszystkie strony. I słudzy króla zaczęli biadać, mówiąc, teraz król nas zabije, jak zabił naszych braci, gdy ich stada pogubiły się rozgonione przez tych złych ludzi. I zaczęli rozpaczać, mówiąc, oto nasze stada już się rozpierzchły. I rozpaczali, bojąc się o swoje życie. I gdy Amon to zobaczył, serce jego rozradowało się, bo powiedział sobie, okaże moim współsługom swą moc, a raczej moc, która jest we mnie, przywracając te stada królowi, aby mógł pozyskać ich serca i nakłonić do wiary w moje słowa. Tak myślał Amon, widząc, jak martwili się ci, których uważał za braci. I stało się, że zachęcił ich, mówiąc „Bracie, bądźcie dobrej myśli, chodźmy szukać naszych owiec, zbierzemy je i przyprowadzimy do wodopoju, i tak król będzie miał swe stada i nie zabije nas. I stało się, że poszli szukać i zganiać owce, słuchając Amona, a byli tak szybcy, że prześcignęli pieszhające stada króla i zgromadzili je znowu przy wodopoju. I ci sami Lamanici ponownie przygotowali się, by rozgonić im stada, lecz Amon powiedział swym braciom, otoczcie stada, aby się nie rozpierzchły, a ja pójdę walczyć z tymi, którzy je rozganiają. Uczynili więc, jak im nakazał. I Amon poszedł i gotował się do walki z tymi, którzy stali przy wodopoju Sebus. A było ich wielu. Nie bali się więc Amona, uważając, że gdy zechcą, jeden z nich może go zabić. I nie wiedzieli, że Pan obiecał Mosjaszowi, że nie skrzywdzą jego synów, ani też nie wiedzieli nic o Panu. Dlatego znajdowali przyjemność w śmierci swych braci i dlatego zamierzali rozgonić stada króla. Lecz Amon podszedł i zaczął strzelać do nich kamieniami z procy. I z wielką mocą strzelał w nich kamieniami, aż zabił w ten sposób kilku z nich, że zdumieli się jego mocą. Ale będąc rozgniewani, że zabił ich braci, Zdecydowali, że powinien zginąć, a widząc, że nie mogą go dosięgnąć swymi kamieniami, przystąpili do niego z maczugami, by go zabić. Jednak każdemu, kto podniósł maczugę, aby go zabić, Amon odrąbywał mieczem ramię, albowiem opierał się im, uderzając mieczem w ich ramiona, aż zdumieli się i chociaż było ich wielu, zaczęli przed nim uciekać. I zmusił ich do ucieczki mocą swego ramienia. Sześciu z nich padło od kamieni z procy, lecz nie zabił nikogo mieczem, z wyjątkiem ich przywódcy, i odciął każde ramię wzniesione, by go uderzyć, i było ich wiele. Gdy ich odparł i powrócił, napoili stada i zabrali je z powrotem na pastwisko króla, i wtedy poszli do króla, niosąc odcięte mieczem ramiona tych, którzy chcieli zabić Amona. I zaniesiono je królowi jako dowód tego, co się zdarzyło.